Witam wszystkich na pierwszym podcaście bloga czwartakwarta.com. Witają Was Kamil Timoszuk, Maciej Amrozik i Adam Szczepański. Porozmawiamy dzisiaj o zakończonym wczoraj okienku transferowym w NBA, podczas którego wydarzyło się bardzo dużo bardzo ciekawych rzeczy. Dawno już chyba nie było tak gorącego okresu wymian, sprzedaży i różnych tego typu akcji między klubami. Na pierwszy plan wysuwa się na pewno wymiana pomiędzy Denver Nuggets a New York Knicks na mocy której główną postacią jest Carmelo Anten, który zawitał do Nowego Jorku i skończyła się ta saga, melodramat tak zwany Nowy Jork pozbył się też mnóstwa zawodników czy dobrze to czy źle to zaraz o tym może koledzy powiedzą. No mi się wydaje, że znaczy Antony wiadomo, z, dostał to co chciał, czyli trafił do Nix, ale Nix musieli zapłacić za to bardzo wysoką cenę i, i, no i tutaj było, prawda, James Dolan, Isaiah Thomas zrobili swoje. Zapłacili byle tylko, żeby dostać Antonego, a Nix na tym tylko zyskali. Dostali dobrą, e, no, dobrych zawodników w zamian za swojego dotychczasowego lidera i teraz mogą spokojnie myśleć o przyszłości, więc myślę, że bardzo dobra wymiana dla Naget, dla Antonego też, a dla Nix no to zobaczymy co w przyszłości, jak to, jak z tego wyjdą. Przede wszystkim, no Nix zostali drugą gwiazdę, no i po, po wprowadzeniu nowego CBA oby go wprowadzili. Najprawdopodobniej trzecie gwiazdy nie zakontaktują więc jest to koniec jakichś wielkich transferów Nix. I teraz, jeżeli będą chcieli myśleć o mistrzostwie w jakikolwiek sposób, e, będą musieli dodać dobrych roleplayerów i to będzie zadanie dla managementu e, Nix. Chansi Bilabs myślę, że jest tymczasowym dobrym rozwiązaniem na pozycji rozgrywającego. E, jednak przyszłościowo myśląc, m, będą musieli szukać kogoś innego. Możliwe, że go oddadzą w przyszłym sezonie, bo kontrakt Bilapsa nie jest w pełni gwarantowany w przyszłym sezonie. Yy, nich dostali także Ronaldo Blackmana, Antonego Carter Cartera i Sheldona Williamsa i że żadnym z nich yy, nie wiążą jakiejś tam przyszłości. W yy, przyszłości z kolei nagets dostali Chandlera, Feltona i Galinariego Gallina z którymi na pewno będą chcieli wiązać jakieś tam plany w przyszłości Chandler będzie dobrym skorerem z ławki we wczorajszym meczu zdobył 16 punktów no i myślę, że im dalej, będzie, im dłużej będzie grał z Nagets, tym lepiej będzie to będzie funkcjonował w szybkiej koszykówce Nuggets, jaką teraz będą preferowali Raymond Felton. No tu będzie problem przede wszystkim na pozycji rozgrywającego logjam, bo tu coach, coach Nuggets będzie musiał zadecydować, czy postawić na Feltona, czy postawić na Taja Lawsona. I tu ten wybór jest dość ważny, bo jeżeli Ty Lawson zostanie pierwszym rozgrywającym, Felton najprawdopodobniej odejdzie po skończeniu umowy. Danilo Galinari dobry strzelec, yy, może, może zastąpić yy, Carmela Antonego w pierwszej piątce, no ale gwiazdą nigdy nie będzie. Dostali jeszcze Costa Coufosa i Timofeja Mózgowa, ale myślę, że to nie, nie, warte, nie warte w ogóle wspomnieć jakieś tam dodatki. To znaczy, jeszcze a propos wybierania pierwszego rozgrywającego w Denver, według mnie Felton jakby powinien na początku dostać swoje minuty i pokazać co potrafi. A w dłuższym okresie, jeśli będzie przynajmniej na podobnym zbliżonym poziomie grał, co w Nowym Jorku, to myślę, że to jakby rozstrzygnie się na korzyść właśnie tego zawodnika. Przede wszystkim, tak jak już zostało to napisane w, w polskiej tam blogosferze, e, niksi się dostali też Izaja Tomasa, e, <śmiech> który, który został jakby tak głównym doradcą, trochę z boku, bo nie zatrudnionym oficjalnie, ale może sporo napsuć w przyszłości, bo już, już sporo napsuł w przeszłości i to też może być dużym minusem tej wymiany. No to, on to właściwie teraz przyszłość, nikt zależy od tego, czy Ezeja wróci, czy nie. No I tu już tam obednie, czy będzie Stadymajra Antony, czy nawet jeszcze trzecia gwiazda. Jeśli będzie Tomas, no to nic nie osiągną, bo on na pewno tam popsuje wszystko, bo to jest specjalistą od tego. No i też ważna sprawa, tak jak już sobie rozmawialiśmy wcześniej, o trenerze trener Di Antoni nie jest trenerem gwarantującym awans do finałów, do finałów playoffs i jeżeli chcą myśleć o mistrzostwie, muszą zmienić trenera. I tu pytanie, kogo, kogo tutaj zatrudnić, żeby z takich graczy jak Antony i, i Stademayer żeby, żeby ich umiejętności defensywne, właściwie właściwie no ograniczone umiejętności defensywne jakoś zamarkować i wsadzić ich w jakiś system defensywny, który byłby w stanie dać awans do playoffs i, i walkę o pierścień. System de defensywny i trener DiAntoni to nie idzie ze sobą. Dlatego muszą płacze. zmienić trenera. No tak. To też jest jedna z opcji, jako czeka Nixów. A na pewno posada jakby po pozyskaniu Antonego jest dosyć ciekawa no, Mają teraz ciekawy, ciekawy skład, mają te dwie gwiazdy, mogą coś z tym zrobić i teraz właśnie zależy od tego, kto się tym zajmie. Czy Daniel będzie to robił Walsh, co jest mało prawdopodobne, czy właśnie Isaiah. Bo właśnie trzeba teraz ściągnąć dobrych roleplayerów, trzeba nowego trenera i to musi zrobić człowiek z głową, który będzie wiedział jakich ludzi zatrudnić. Tak, tak. Myślę, że jeszcze warto dodać, że, że na mocy jakby tej wymiany do Timberwolves poszedł Anton Randolph. No, myślę, że każdy z nas wiązał jakieś tam większe nadzieje z tym graczem przed sezonem. No ja osobiście myślałem, że, że dostanie trochę więcej minut, a może, może inaczej, że dostanie w ogóle jakieś minuty w NYX. I Timberwolves mogą zaliczyć mały styl trochę w, w tej wymianie tak naprawdę, bo dostali jednego karego, czyli spadający kontrakt no i Randolfa. Zobaczymy, czy, czy, rozwinie, czy, czy rozwinie się. No, część, jakieś tam minuty może dostać y, zaraz za Bizlejem i Kevinem Owem, ale ile minut, no, to też zależy od y, trenera. Trenera y, Timberwolves. No, ale właśnie w Minnesocie też jest duża konkurencja na tych pozycjach podkoszałych, więc nie wiem, czy tam... Znaczy uda. tam mają y, Bizleja, y, mają jeszcze Antonego Tolivera, i Kevin Lowa głównie. Jeszcze no, jest, to prawda, wiec. Wes Johnson. No, no, okay. Myślę, że na tym byśmy zakończyli temat Knicksów i przeszli do następnych, bo jest ich trochę. no Na pewno po, po tym, jak przeszedł właśnie Antony do Nowego Jorku, był czas na no, swyjenia się z tą myślą. Natomiast wczoraj Boston swoją wymianą namieszał trochę i w blogosferze, i w NBA. Na, mo na mocy wymiany z Oklahomą e, pozbyli się oni dwóch swoich prawie że podstawowych e, zawodników Kedricka Perkinsa i Nate'a Robinsona, a w zamian otrzymali Jeffa Greena i Nenada Krsticza, e, a także pierwszy numer, e, wybór w pierwszej rundzie draftu. Wymiana jak dla mnie dosyć dziwna, e, szczególnie ze względu, e, pod kątem, patrząc pod kątem Bostonu, który trochę się pozbawia strzelb na te playoffy offy na, w tym, na walkę w tym roku. Zarówno w ataku, jak i w obronie będą osłabieni. To wygląda tak jakby y szefostwo Boston szykowało się na dalsze lata. i Robiło dobry grunt. Boston no traci mowa. pod koszem Perkinsa, czyli to jest, to, jest to, to jest ich silny atut, który mieli na Magic, na Lakers. Yy, który dawał im przewagę nad Hit, No i zdecydowali się pozbyć, wierząc, że szaki i Jermaine jakoś wrócą do zdrowia i będą w stanie im, im zapewnić tu silny punkt pod koszem. No jest to na pewno dziwne wymiana, nie wiadomo do końca jaki plan miał dokonując dokonującego transferu. A mam nadzieję, że miał jakiś plan, bo szczerze mówiąc yy, liczę na Celtics w tym sezonie i i nie wiem dokładnie dlaczego, znaczy nie wiem do końca, dlaczego w sezonie, w którym oni walczą o, o, o mistrzostwo, są pierwsi na wschodzie i, no i mają duże szanse, zdecydowali się na taki, taki duży, taką dużą zmianę w składzie i, i oddanie takiego ważnego zawodnika. Dan wie co. Czego my nie wiemy, to jest pewne, bo, bo wątpię, żeby on, się, żeby, żeby on tak, tak osłabił drużynę bez jakiejś dodatkowej wiedzy. Nie wiem, kto ma przyjść do, do Celtics po Bajaucie na pozycji centra, bo ktoś musi, bo Shaquille O'Neal nie jest graczem, który wytrzyma na boisku. W tym sezonie więcej niż 30 minut, niż 25 minut. Przede wszystkim z powodu fauli, których który dość dużo łapie. Drugi powód jest jego, drugim powodem jest jego zdrowie. Głównie tu, tu, tu już problemy są po prostu z, z wyczerpania materiału. Z, tutaj odzywa się te, te, te paręnaście sezonów, które rozegrał Szak na parkiet NBA. Celtics, jak dla mnie, odpuścili sobie ten sezon, bo wątpię, żeby bez Kendricka Perkinsa, bardzo ważnego gracza na parkiecie i poza parkietem Celtics mogliby osiągnąć mistrzostwo w tym sezonie, szczególnie na tak mocnym wschodzie, bo nie widzę Nenada no, Krzcicza czy, czy Kevina Garneta, broniącego Dwighta Howarda przez jakiś, przez jakiś dłuższy czas. Oto to w tym momencie źle się meczapują z yy, Magic. Ja, ja tu się zgodzę, że rzeczywiście teraz mają problem, ale nie wydaje mi się, żeby odpuścili ten sezon. Mi się wydaje, że, że coś, coś, nie, <śm> nie wiem, Anich ma w zanadrzu, jakiś pomysł, kogoś ściągnie, nie wiem kogo, bo na pewno Troy Murphy nie będzie tu odpowiednim uzupełnieniem. <śm> się mówi o Dalembercie, ale nie wiadomo, czy go Kings wykupią jego kontrakt. Ale wydaje mi się, że, że Celtics mimo wszystko będą, będą walczyć o mistrzostwo. Będzie im trudniej bez Perkinsa, aczkolwiek nadal jednak są, są silniejsi od Magic. Os Hit nadal mogą rywalizować jak równy z równym, i mi się wydaje, że ich doświadczenie, jeśli jeszcze będą zdrowi, to, to mają szansę. Tak, fakt. Dużo zależy od zdrowia. Od zdrowia tak. każdego gracza, myślę, z pierwszej piątki Celtics. Tak. Pytanie teraz, czy Jeff Green będzie, czy, czy Jeff Green podoba w ogóle roli tego rezerwowego, rezerwowego przynoszącego dość dużo punktów, rzucającego dość dużo punktów, bo myślę, że, to, że taką, taką rolę dla niego ma Doc Rivers. A Nenad po, po tym sezonie jego 6 milionów, prawie 6 milionów kontraktu schodzi po prostu i myślę, że nie przedłużą z nim kontraktu i, i Nenad Znajdzie pewnie gdzieś zatrudnienie w NBA, ale, ale no nie będzie to mocna drużyna. Warto też napomknąć o tym, że Celtics dostali także wybór w pierwszej rundzie draftu. Jest to wybór w drafcie 2012, który ma być o wiele mocniejszy od tego draftu tegorocznego 2011. Jest to pick, jeżeli dobrze pamiętam, który Thunder dostali od Clippers, więc jest szansa, że ten pick będzie będzie dość wysokim numerem. On jest bodajże top 10 protected, czyli od pierwszego do dziesiątego numeru no, jeżeli Clippers tak nisko spadną, no, nie dostaną Celtics tego, tego wyboru, a dostaną, zostanie zamieniony ten wybór. I to też może być takim małym wzmocnieniem dla Celtics w przyszłości, bo ten zespół od paru ładnych lat wybiera graczy z 30, 29 numerem, 28 numerem, gdzie już mało jest takich graczy, których warto wybrać i którzy mogliby realnie wzmocnić drużynę. Jak na razie w... skupiliśmy się na zespole z Bostonu, natomiast jest jeszcze drugi zespół w tej wymianie, czyli Oklahoma, która otrzymała w tej wymianie Kedrika Perkinsa i Nate'a Robinsona, Sz... szczególnie pierwszy z tych graczy wzmacnia siłę pod koszem zespołu z Oklahoma który był mocny wcześniej, a natomiast powinien nie wydaje się być jeszcze mocniejszy. Eee, może zacznę od Nate'a Robinsona. Eee, jest to dobre wsparcie dla Latander. akurat na ławkę, tylko tu problem będzie z minutami dla niego, bo backcourt, Thunder mają solidny. Eee, jeśli Robinson będzie w stanie walczyć sobie minuty, będzie dobrym wzmocnieniem tą energią z ławki. Eee, Thunder jednak będą mieli dość duży problem z, z rezerwową trójką, bo na tej pozycji no, nie ma nikogo tak naprawdę w, w, w Oklahomie. Pozyskanie Perkinsa no, i pozyskanie w oddzielnej wymianie Nazra Mohameda jest majstersztykiem. Presti, Presti znowu pokazał jak się powinno robić wymiany w NBA. Załata to wielką dziurę, którą zawsze mieli e, Tanner pod koszem, troszkę niewidoczną ze względu na dość dobrą obronę. E, jednak w, tak jak pokazały play-offy zeszłoroczne z Lakers, seria z Lakers, e, ten problem w, w pierwszej, drugiej czy trzeciej rundzie playoffs e, był coraz większy. Jeff Green nie był w stanie bronić e, czwórek, e, czwórek lepszych rywali. I teraz mając frontcourt w postaci Ibaki, Perkinsa, Collisona, niedocenianego mocno i nazwę Mohameda, Celtics Thunder są w stanie przeciwstawić się Lakers. No, ja się tu zgadzam, no, co, co tu więcej dodać. No, Thunder dzięki tej wymianie stali się rzeczywiście jednym z najpoważniejszych yy, drużyn na zachodzie. I są w tej takiej mocnej czwórce, która która będzie walczyć o, o awans do finału. Wracając jeszcze do Bostonu, który namieszał wczoraj, również dokonał wymiany dosyć specyficznej jak na warunki NBA. Oddał Markisa Danielsa do Sacramento Kings i w zamian za niego dostał wybór w drugiej rundzie draftu 2017. E, więc przede wszystkim e, Kings musieli rozdać, rozdać może inaczej e, musieli z, wydać gotówkę 70% salary cap e, i byli poniżej tego limitu o ponad milion dolarów. I były dwie opcje, trzy właściwie opcje albo oni ten milion z kawałkiem rozdadzą swoim graczom, e, druga opcja e, zatrudnią jakiegoś wolnego agenta i tym samym tym samym, za, za, za, tym samym roz, dadzą mu ten milion z kawałkiem bądź dokonają wymiany Denny Ange wysyłając Danielsa za tak naprawdę no za darmo do Kings mówi nam, że Daniels nie wróci w tym sezonie do gry Kontrakt Danielsa jest tak ułożony, że mógł zawetować ten trade, jednak tego nie zrobił i w takim razie Celtics zaoszczędzają podwójnie. Kontrakt Danielsa opiewał na bodajże milion dwieście dolarów, milion, milion dwieście tysięcy i plus te milion dwieście tysięcy oddawane, do, oddawane w ramach Luxury Tax czyli zaszczędzają ponad 2 miliony, 2, prawie 2,5 miliona. A Kings nie muszą, Kings załatwiają sobie problem wydania 70% swojego salaryka. To tu przy okazji powiem, że oddając Danielsa, no Celtics robią sobie miejsce w składzie właśnie na pozyskiwanie graczy, których kontrakty będą wykupione teraz. Już mówi się o tym, że Leon powróci wróci do, do Celtics, bo właśnie został zwolniony z Cavs. Jeszcze Semich Erden i Luke Harangodi. Właśnie. Kolejni dwaj, którzy zwalniają miejsce dla, dla tych, co mają przyjść bardziej doświadczonych zawodników, którzy właśnie mają tak jak zrobienie transferu z Thunder jest y, opcją na przyszłość, pozyskanie Grina, a oddanie Erdena i Harangodi'ego do to jest opcja na teraz, żeby pozyskać takich zawodników jak chociażby Troy Murphy, który ma im pomóc w tym roku walczyć o mistrzostwo. Bądź Samuel else, troj... Lambert. Murphy... Właśnie, bo ile, o ile Troy Murphy w ogóle będzie w stanie jakoś im pomóc. Przejdźmy więc może do kolejnego, dosyć głośnego transferu, jaki się zdarzył w ostatnich dniach. Chodzi tu o Drona Williamsa, który opuścił Utah po swojej sprzeczce z trenerem i odejściu trenera. O... Klub z Utah zdecydował się oddać swojego podstawowego zawodnika do New Jersey Nets, któremu się nie udało pozyskać Carmelo Antonnego i postanowili sobie chyba załagodzić ten ból właśnie tym zawodnikiem. Kosztowało to ich dwóch zawodników, czyli Derricka Favorsa i Devina Harrisa, a także dwa wybory w drafcie w 2011 i 2012, rundowe wybory poszły do Utah. Jak dla mnie, początek w ogóle tej wymiany był przy zwolnieniu trenera Sloana, który miał konflikt z zawodnikiem. W tym sporze poparł zawodnika, jednak jak widać było to poparcie dosyć niepewne, ponieważ kilka dni praktycznie po odejściu trenera także zawodnik opuścił klub. Utah gdy tą wymianą skazują się na chyba kilka lat średniactwa, że tak to powiem, na zachodzie. No i czeka ich długa przebudowa zespołu. Czyli znaczy, Deron na pewno się nie spodziewał tej wymiany. To było dla niego takie zaskoczenie i, i teraz właściwie to taka zsyłka do New Jersey, no bo oni są na dnie tabeli wschodu i zanim coś tam zacznie się dziać, tak naprawdę on to minie trochę czasu i możliwe, że już Deron do tego czasu yy, skończy mu się kontrakt w 2012 i odejdzie, więc te dwa lata tak tam przesiedzi, nie wiadomo co będzie tam robił, no ale yy, właściwie no, na własne życzenie, bo, bo Wiuta tam nie potrafił dogadać się z trenerem, w ogóle były z nim problemy, za bardzo chciał rządzić w drużynie. A szczerze powiem, Jazz mi zaimponowali właśnie tym, że potrafili, potrafili oddać swojego najlepszego zawodnika, ponieważ widzieli, że z nim tutaj nic nie ugrają, nie ma co się męczyć i czekać i starać się, tak jak Cavs czy Raptors to robili, że starali się tylko robić cokolwiek się da, żeby zatrzymać swoją gwiazdę, a potem i tak LeBron i Bosch odeszli. A Jazz po prostu sobie powiedzieli wprost, że nie, ma, nie mają tutaj y, szans na zatrzymanie Williamsa, oddali go, zyskali dobre, y, dobrego młodego zawodnika, czyli Favorsa, piki w drafcie, no jakoś powoli będą się sobie budować przyszłość bez Sloana, bez Williamsa, czyli wszystko od początku zaczynają. Myślę, że dla Jazz bardzo dobry ruch. Dla Williams trochę gorszy, dla NEC bardzo dobry, bo mają w końcu gwiazdę, jaką chcieli. Znaczy, może inną chcieli, ale mają gwiazdę. No i, i, i trochę tańsza ta gwiazda niż Antony, bo za Antonego musieli oddać więcej pików w drafcie. Przede wszystkim ta wymiana powoduje, że najprawdopodobniej przegram swój zakład z Jakubem Wojciejskim z przeglądu sportowego. Bo założyłem się, że Utah Jazz dotrą do playoffs, ale z tym składem nie zdaje mi się, żeby im się to udało. A tak całkiem serio. Nets dostali franchise playera, bo Deron Williams jest, jest takim graczem, który może być twarzą organizacji. Prokhorov mówił o tym dość głośno, że chce właśnie takiego gracza. No i go dostał w tym sezonie po, po nieudanej przygodzie po nieudanym romansie z Carmelo Antonem. I to jest dobry ruch ze strony New Jersey. Chociaż trochę żałuję, że oddali Derricka Favorsa, bo bo, chciałem, bo to jest przyszłość tak naprawdę. Ten gracz za kilka lat może być naprawdę kimś w tej lizy. I to jest chyba, to jest chyba naj, naj, naj, największy minus, patrząc ze strony Nets, Jazz. Dostali przyszłościowego gracza, Derricka Favorsa, który za kilka sezonów jestem pewien, że, że będzie jednym z najlepszych na swojej pozycji w całej NBA. Dostali Devina Harris'a, który jest myślę, że w, spokojnie w pierwszej dziesiątce rozgrywających NBA, więc myślę, że zamieniając Derona Williamsa na Devina Harris'a, Harris aż tak bardzo nie odczują tej zmiany na pozycji rozgrywającego, aż tak bardzo. Owszem, Deron Williams jest świetnym graczem, ale w dobrym systemie ofensywnym nie muszą tego aż tak bardzo odczuć. Dostali wybór w pierwszej rundzie draftu w 2011 no i ten wybór już się teraz spekuluje, że wykorzystają na Jimera Friedete, tak się bodajże mówi, czyli chłopaka chłopaka z Salt Lake City, chłopaka z Utah, bo tu, tu jest taki problem, że kibice Utah bardzo mocno się zżyli z Deronem Williamsem, bo on był takim chłopakiem stąd. On też się mocno zżył z miastem, bardzo dużo aktywnie uczestniczył w życiu tego miasta. I to, to, jest, to jest ten problem, że teraz kibice Utah będą się domagali jakiegoś gracza stąd. I myślę, że, że na to zostanie wykorzystany jeden z dwóch wyborów, który, który będą mieli jazz w, w top 14. I dostali pik w 2012 należący do Warriors, który myślę, że też będzie lotery, lotery pickiem, więc e, dostaną młode talenty i przebudowa może przebiec dość szybko. W przyszłym sezonie będą mogli schandlować kontrakt Memo Okura, któremu przysz, po przyszłym sezonie skończy się umowa będą mogli także handlować Paulem Millsapem, żeby zrobić miejsce na rozwój Derricka Favorsa, bądź, al, bądź się pożegnają z Alem Jeffersonem, choć sądzę, że, że prędzej stanie się to z tym pierwszym graczem. Tym samym Jazz dają sobie szansę na e, przebudowę i myślą, myślą właściwie chcą za parę sezonów być tą drużyną, która będzie na słabnącym zachodzie znaczącą postacią. Zakończyliśmy jakby temat Juta. Oprócz tego wydarzyły się jednak jeszcze inne wymiany, mniej lub bardziej medialne. Dla mnie taką medialną bardzo wy wymianą było oddanie Byrona Davisa, Davisa z Los Angeles Clippers do Cleveland Cavaliers. Mówię dlatego medialną, ponieważ otrzymali za niego John Mario Muna który jest znany ze swoich efektownych zagrań, a już w tym momencie w Los Angeles Clippers zawodników od tego typu zagrań nie brakuje, więc zyskują kolejnego gracza, który będzie chyba częstym gościem w top 10 codziennym. Plus dostali Mo Williamsa, co jest dość ważne. Przede wszystkim Cavaliers dostali kolejny wybór w pierwszej rundzie draftu, Niestety w tym roku, niestety, bo ten draft powtarzam, będzie słabym draftem. Owszem, mogą wybrać dobrego playera, ale wątpię, żeby, żeby dostali coś więcej niż dobrego roleplayera. Jakąś gwiazdę w, ty w tym wyborze, bo Clippers mają dość dobry bilans i Blake Griffin na pewno nie będzie chciał, nie, nie, nie pozwoli zespołowi tankować. Cavaliers zostałem także. Barana Davisa i e, jego kontrakt, bardzo niewygodny. E, myślałem, że nie będzie, nie będzie, nie będzie możliwe schandlowanie tego kontraktu, ale ten sezon pokazuje, że, że nie ma takich kontraktów. E, Widzę kontrakt Arinasa i Luisa, które były no, jeszcze gorsze, jeżeli można tak powiedzieć o kontrakcie. E, Clippers tym samym dają miejsce na rozwój e, swojemu młodemu rozgrywającemu Bledsoe dostają także Mo Williamsa tutaj myślę, że, nie, że z Mo Williamsem po skończeniu jego kontraktu się pożegnają myślę, że, że to jest miejsce dla Bledsoe albo może dla kogoś dla kogoś w przyszłości zatrudnionego w ramach wolnej agentury i dostają jo Mario Muna. w tym momencie może on startować na, na pozycji numer 3, chociaż, chociaż wątpię jak dla mnie to ewentualnie ławka bądź w ogóle nie będzie dostawał minut. Jednak nie zgodzę się z tym, żeby on często gosił w top 5, top 10. Ja myślę, że to jest świetny transfer dla Clippers, ponieważ pozbyli się przede wszystkim Davisa i jego ogromnego kontraktu. Dostali Williamsa, który to będzie znacznie lepszym zawodnikiem, znacznie przydatniejszym niż Davis. No Williams nieźle spisywał się u boku Lebrona, ale równie dobrze może sobie radzić razem z Griffinem. Dzięki temu Cavs Clippers zaoszczędzą i będą mogli w przyszłości już skupić się na wzmacnianiu zespołu poprzez wolnych agentów, a w drafcie no nie jest im potrzebny, ponieważ mają już dużo młodych zawodników. Na no, tak jak już Maciej mówił, ten draft nie będzie zbyt silny, więc na pewno też by nie dostali jakiegoś rewelacyjnego gracza. Tak więc bardzo dobry ruch dla, dla Clippers, który daje im podstawę do budowy silnej drużyny w oku Gryfina. Clippers pozbyli się kontraktu. Trzeba przypomnieć, że Clippers grają w Los Angeles, który jest bardzo dużym rynkiem, tak? I są atrakcyjnym, są atrakcyjnym rynkiem i, z, i mogą naprawdę zatrudnić jakiegoś bardzo dobrego, wolnego agenta, bo myślę, że e, sporo graczy chce grać razem z Blake'iem Griffinem. Tak, na pewno Blake Griffin w tym momencie stał się zawodnikiem, który y, będzie magnesem przyciągającym y, do Los Angeles Clippers, y, zawsze pokrzywdzonych zawsze w cieniu Los Angeles Lakers. Teraz mają swoje 5 minut i tylko od nich zale zależy, jak 5 minut. Trafiło stawić, się korzystane. na kurze ziarno. No ale te ziarno też trzeba ja wykorzystać, tak. może coś z niego urośnie. Zostało jeszcze... Zostały jeszcze kilka innych wymian, o których możemy powiedzieć, jak na przykład yy, pozyskanie <coughs> przez Sports Trailblazer z Blazers Geralda Willesa z Charlotte Bobcats. Kosztowało ich to takich zawodników jak Dante Cunningham, Joe Przybilla, Sean Marks oraz wybory w drafcie w 2011-2013 roku oraz gotówka. Ja powiem może nie o tyle sportowej stronie co życiowej nazwijmy to, ja bym życzył sobie tylko, żeby Gerald Wallace nie poszedł w ślady innych swoich kolegów z i się po prostu nie połamał. Bo tam jest to plaga, a akurat zawodnik ten może pomóc Portland w walce. O, jak, o jakieś cele, jakie sobie założyli. ja myślę, że Blazers mogą mieć dobrą końcówkę sezonu, jeśli teraz y, wzmocni się Wallace'em, Roy no. wraca do gry, nie wiadomo w jakiej będzie formie, no, ale może coś, coś będzie w stanie dać swojej drużynie, Kemp ma niedługo też wrócić, tak więc jeśli nie wydarzą się jakieś nowe kontuzje, są w stanie tą końcówkę dobrze rozegrać, no zwłaszcza ze świetnie grającym Aldridge'em, Natomiast Bobcats po prostu widać, że zaczynają wszystko od nowa, oddają Walesa, powoli przestają myśleć o playoffach, skupiają się na tym, co w przyszłości mogą zyskać. I, no i Jordan po prostu już zaczyna teraz budować drużynę na przyszłość, a nie na to, co, co mieli teraz. Właściwie tak zmarnowali tamten rok, tą drużynę, którą byli którym pierwszy raz awansowali do playów, od, y, pozwolili odejść Feltonowi, oddali Chandlera, no i to już właściwie był początek ich końca. No i teraz konsekwencją tego jest też oddanie Wallesa. Na pewno w przyszłości oddadą też Jacksona i, i skupiam się na młodych zawodnikach. Jordan no dokonał dziwnej jak, dziwne jak dla mnie wymiany, bo za, za Geralda Wallesa dostał słabe wybory w drafcie i, i żadnego tak naprawdę talentu. Problemem e, Charlotte jest to, że to, to nie jest duży rynek, e, nie przyciąga dobrych, wolnych agentów i oni muszą sobie tych graczy jakby wychować, wybrać w drafcie e, i związać ich jakoś z klubem i przez to oni byliby w stanie przedłużyć umowy i zostać w tym klubie. E, dostali pik w, od Hornets, który pozyskali Blazers wcześniej w tym roku w 2011 to będzie pik na pewno nie lotery pik, bo Hornets walczą o playoffs i na pewno w nich będą więc dobrego gracza młodego nie pozyskają z tego wyboru i dostają wybór w pierwszej rundzie draftu z, 2000, z 2013 roku tym razem Blazers no i wątpię, żeby w sezonie 2012-2013 Blazers tankowali. Więc na pewno młodych talentów z tej wymiany nie dostaną. Wymiana ma sens patrząc na to pod względem salary, bo kontrakt Joela przybili. schodzi po tym sezonie. Kontrakt Wallace'a był trochę dłuższy i oni uwalniają się z tego kontraktu. Tylko, tak jak mówiłem, nawet jeżeli będą mieli dość duże miejsce w w, w puli z Salary Cup. Nie wiadomo, jakie będzie, jaka będzie to ilość pieniędzy, bo to wszystko zależy od nowego, od nowego CBA. Eee, I nie będą mogli zatrudnić jakichś gorących, gorących, gorących nazwisk e, na rynku węgantów. Na, na e, Blazers dostają gracza, no, który w, chociażby w line-upie Miller, Matthews albo Roy, jeżeli Roy będzie zdrowy. Do tego Batum, Wallace i Aldridge, no może być naprawdę, naprawdę groźnym i tak jak Adam mówił, mogą zaliczyć dobrą końcówkę, w tym, dobrą końcówkę tego sezonu i w playoffs mogą być niewygodnym przeciwnikiem. Oczywiście nie będą, nie będą jakimiś tam faworytami, ale będą niewygodnym przeciwnikiem i Mniej Slakers, Lakers, reszta może mieć z nimi dość spore problemy. Powoli chyba zbliżamy się do końca Jakby swoich dywagacji o transferach. Jeszcze można tytułem końca powiedzieć o, takich, o takiej mało istotnej wymianie, jak pomiędzy Houston Rockets a Phoenix Suns, którzy oddali do zespołu z Teksasu Gorana Dragicza, a wtedy otrzymali Arona Brooksa. Goran Dragic, który... Mm, tak naprawdę rozegrał jeden fantastyczny mecz w barwach Phoenix w playoffach przeciwko San Antonio. Cały czas był w cieniu Stevenasza i grał jako jego backup. Czy teraz wykorzysta swoją szansę w Houston? Ja nie jestem przekonany. Na pewno no w Houston będzie miał większe szanse niż w Phoenix, żeby pograć. Natomiast Phoenix mają teraz Brooks'a, który w tym sezonie gra słabo, ale w zeszłym. Był świetnym strzelcem, no najlepszym strzelcem e, Rockets. No i może się przydać y, teraz sans jako ten, y, właśnie zawodnik, który wchodzi z ławki, zdobywa sporo punktów, no i sans chcą walczyć o playoffs, no, Może im się przydać. Mało jest do dodania tak naprawdę przy tej wymianie, bo pozyskując sans, pozyskując Brooksa, dostają backup PG, bo Brooks nie wskoczy do, do pierwszej piątki sans. Dostają sorera z ławki i tak naprawdę to wszystko. Oddają go na Dragicza, który jest dobrym backup PG, ale nic więcej w tej lidze wątpię, żeby, żeby kiedyś był dobrym starterem na pozycji rozgrywającego. Rakets przy okazji dostają wybór w pierwszej rundzie draftu, który no, z którego pozyskają jakiegoś młodego gracza, znając Daryla Morea, czyli GM'a Rackets. To będzie dobry gracz, który jakoś sensownie uzupełni, e, uzupełni Rakets. Ja od ciebie jeszcze tytułem końca, a propos innych wymian, mogę dodać ze swojego pola, że tak powiem, e, wy, wymiany Toronto Raptors z Chicago Bulls, e, którzy od, e, otrzymali od Toronto wybór w pierwszej rundzie draftu w 2011 roku, a w zamian oddali Jamesa Johnsona zawodnika, który nie mógł się przebić w ich rotacji, natomiast w Toronto jest szansa, że, że dostanie swoje minusy na parkiecie. Jak je wykorzysta, to się okaże. Wprawdzie dla Toronto to nie pomoże zbyt wiele w tym sezonie, natomiast zawsze to jest szansa przede wszystkim dla zawodnika. Jak dla mnie, to ja, ja się zdziwiłem szczerze mówiąc, że Raptors nie pozyskali kolejnego białego gracza, to, to było największe zdziwienie. A tak, a tak serio, no James Johnson dostaje szansę, żeby jakkolwiek zaistnieć w NBA na, na, na dłużej, bo Lina Sclay za wypad nie będzie grał już w tym sezonie i dzięki temu otwiera się dość spora szansa przed nim. A czy ją wykorzysta, to już zależy od niego samego. Ja od Johnsona już za dużo nie oczekuję no, tak samo jak nie oczekuję nic wielkiego od y, Tabita którego pozyskali Rakets drugi pik w drafcie ale, no, ale wiadomo że wielki nie wypał i w Houston potrzebują centra, dostali wysokiego zawodnika spróbują go zobaczymy co tam pokaże ale myślę, że, że bardzo się nie przyda spróbują go ucywilizować <śmiech> e, jak dla mnie to jest nie niewypał. Nie no, wy, wybór jako, jako, drugi, jako, jako drugi numer. No, w, I Grizzlies pokazują, że kiepsko wybierają w draftach, bo mieli wcześniej oddać Ojeja Mayo, który był notabene wybrany z trzecim numerem draftu. Co prawda ta wymiana nie wypaliła, co, te, co też jest dość ciekawe. E, Grizzlies za to dostali, warto wspomnieć, Shane Batiera, e, który jest ciekawym graczem. No i możliwe, że Rudy Gay nie wrócił do końca sezonu. Jeżeli Grizzlies pozyskali Shane'a Batiera, możliwe, że, że to się kryje jakby pod tą wymianą. Ja jeszcze wrócę do Hashimata Bita, którego pamiętam tak naprawdę nie z działalności w NBA, a w NCAA. Jego dość słynny mecz zakończony sześcioma dogrywkami w Madison Square Garden, kiedy to był siłą napędową swojego zespołu, a w ogóle w meczu pod koniec całego meczu wchodzili zawodnicy na parkiet, tacy, którzy w całym sezonie rozegrali, a nie rozegrali ani minuty i toni decydowali o zwycięstwie w tym meczu. Myślę, że jeszcze warto napomknąć o wymianie między Hawks a Wizards, na mocy której no, Hawks dostali Kirka Heinricha i Hiltona Armstronga. Wizards za to dostali Jordana Crawforda, młodego gracza, utalentowanego. Morisa Iwansa i Mike'a Bibiego. O Mike'u Bibi mówi się, że najprawdopodobniej dostanie buyout, e, buyout i wróci do Hawks, bądź wzmocni Miami Heat. Hawks dzięki temu troszkę poprawią popra się na pozycji rozgrywającego. Nieznacznie, ale na pewno Hainich jest lepszym defensywnie graczem niż Mike Bibi. jeszcze można wspomnieć o Hamiltonie, który Miał zostać wytransferowany do Cleveland, ale nie zgodził się na warunki właśnie buyoutry. Miał dostać od Cubs tuż po transferze i, i został w Detroit. Teraz nie wiadomo czy Pistons. Wykupią jego kontrakt. Jest zamieszanie w drużynie z Detroit i nie wiadomo, co tam się dzieje, ale nie, nie jest dobrze. Gracze Pistons najprawdopodobniej zastrajkowali głównie weterani, czyli Tracy McGrady i Ben Wallace. Jeszcze tak warto wspomnieć też o, o innych wymianach, o dwóch wymianach, które jeszcze się dokonały, czyli na linii Hornets-Kings, na mocy której oba zespoły wymieniły się graczami Landrym, Carlem Landrym i Markusem Thorntonem. No, w Kings dostają wreszcie gracza Typow typową dwójkę, eee, i jeżeli torną tam wypali, to jest to zdecydowany steel. Eee, steel, nie steel, tylko po prostu dobre pozyskanie. Eee, a Hornes dostają Landry'ego, który będzie grał z, z, za plecami Westa, eee, i jest to dobre wzmocnienie. Jak, według mnie, no, Thornton i tak był poza, poza rotacją praktycznie, więc y, jest to dodanie do śmiesznego frontcourtu, śmiesznego frontcourtu, jakim dysponują Hornets na ławce, bo, bo gra tam Aaron, Gray i jeszcze jeden gracz, którego pewnie nazwiska nie pamiętam, ale dzięki temu, dzięki temu dodadzą jakiemuś, jakiegoś groźnego gracza, który jest w stanie zagrozić jakkolwiek w ofensywie. To jeszcze został nam ostatni transfer. Warriors oddali Murphy... Nie, pozyskali Marfiego z Nets w zamian za Gadzuricza i Brennana Wrighta. Dla... Znaczy, ta wymiana jest o tyle ważna, że, że Marfi zaraz zostanie wykupiony jego kontrakt i będzie wolnym agentem. No i już stoi kolejka do niego, wszystkich pretendentów do mistrzostwa, między innymi Celtics, Mavs, Magic. Wszyscy chcieliby go pozyskać, ponieważ jest to dobry zawodnik pod względem jest podkoszowym, ale potrafi rozciągnąć grę, rzuci, rzucić za trzy. Tego może się przydać, pod względem obrony nie jest, nie jest najlepszy, ale, ale ten rzut dystansowy to jest jego atutem i z tego względu Warto go mieć w swojej drużynie. Jeszcze na koniec, tak podsumowując, zliczyłem, że w czasie tych ostatnich dni wymieniono w sumie 49 zawodników, 17 pików w drafcie, a w wymianach wzięło udział 20 drużyn. Jeszcze można dodać Pistons i Pacers, którzy negocjowali, ale ostatecznie nie doszli do porozumienia w sprawie żadnego trade'u. I tym samym zakończymy swój pierwszy premierowy podcast w ramach bloga Czwarta Kwarta. Na kolejne zapraszają Kamil Timoszuk. Maciej Amrozik I Adam Szczepański.